Duch łaski i błagania pod tytuł Jeżeli moi ludzie upokorzą się. I Bóg usłyszał naszą modlitwę w cudowny sposób. Przyjechaliśmy do Anglii na początku lipca, w ogóle dobrze się nie czułam, pracowałam dalej, ale nie czułam się dobrze i mieliśmy potem dwa tygodnie wakacji i wzmacniałam się. Ale stał tam stał na początku tej naszej usługi, kiedy pakowałam nasze walizki w hotelowym pokoju. W moim umyśle pojawiło się słowo. Ja nie znam języków dobrze. Słowo to brzmi tetelestaj. Tetelestaj. I zapytałam Derka, ja muszę wiedzieć, co to słowo znaczy. Kiedy głosił te, tego wieczoru o wymianie, która, miała na te, która szła na krzyżu, powiedział tetelestaj oznacza, to jest wykonane, skończyło się. Ale dwa dni temu zdałam sobie sprawę, że jest to połączone też z publikacją książki Błogosławieństwo i Przekleństwo. Szatan zdeterminował się, aby zdyskredytować tą książkę i wypchnąć mnie z pracy Bożej. I chwała Bogu, że jestem żywa i dobrze się czuję. Teraz wciąż potrzebujemy z Waszych modlitw, ale dzięki Bogu to jest w tej chwili kluczowy aspekt. I pasowało też w tej naszej podróży, poproszono nas, abyśmy pojechali do Amsterdamu, aby spotkać 40 liderów z Europy Wschodniej. Było to organizowane przez biuro, Europe... biuro Direct Prince Ministries dla Europy Wschodniej gdzie biuro wyjścia na zewnątrz jest w Amsterdamie. Pozostaliśmy tam przez dwa dni i był to wspaniały czas. Ci ludzie, którzy przyjechali z Rosji, Jugosławii, Bułgarii, Rumunii, Czechosłowacji, Polski, wschodnich Niemiec i także małżeństwo z Albanii byli tak głodni Bożego Słowa, ale jedna z głównych rzeczy, która tam się stała i wywarło na mnie wrażenie, że Bóg ma swoje priorytety. Oni zdali sobie sprawę, że muszą przebaczyć sobie nawzajem. Spotkali się w małych grupach, prosząc o przebaczenie za to, co jeden kraj zrobił w stosunku do drugiego kraju, i Bóg usługiwał tym mężczyznom i kobietom we wspaniały sposób. Drugą następną, ekscytującą rzeczą było, była tam Żydówka z Leningradu, wierząca w Jezusa, w Jego imię. Miała możliwość podzielić się i powiedziała nam, że w ostatnim roku, w ostatnich sześciu miesiącach ludzie tak bardzo są zainteresowani wydostaniem się z Związku Radzieckiego, tak się boją. Ona miała około 22 lat, była bardzo młoda. Ale nigdy wcześniej w swoim życiu tak nie widziała. Oni wcześniej chcieli żyć dobrym życiem, ale w tej chwili chcą wydostać się, żeby nie stracić swojego życia. I ona też planowała wyemigrować w grudniu. Właściwie jej siostra już wyjechała, a ona miała wyjechać w grudniu. Ale to było wspaniałe spotkać kogoś, czego, kogo twarz została zmieniona przez Pana Jezusa. Żydówkę ze Związku Radzieckiego. I ostatni dzień, właściwie nie chcieliśmy tylko mówić. Darek przemawiał dwa razy, ale to nie był pierwszy cel. Pierwszy cel był taki, jak możemy pomóc tym narodom we wschodniej Europie. Ale ostatnia rzecz którą zrobiliśmy, nieplanowana, było modlić się o wszystkich ludzi, którzy tam byli, aby zostali uwolnieni od rany odrzucenia. Ponieważ tyle cierpieli, pod komunizmem tyle cierpieli jako biedne narody świata, który był bogaty i to przełamanie, które się stało, gdy ludzie zostali uzdrowieni z tej rany odrzucenia było wspaniałe. Były dwie osoby z Mołdawii. jest to część Rumunii. Były dwie kobiety, jedna z nich była w średnim wieku, a druga starsza i obie były bardzo załamane, bardzo zniechęcone i modliliśmy się z Derkiem i usługiwaliśmy im i wtedy Duch Boży przyszedł na nich i naprawdę to była wspaniała noc i kiedy modliłyśmy, modliliśmy się o te dwie osoby. Nas główny cel dla tego spotkania to była strategia. I Derek Prince Ministries jest w tej chwili w pro, jest proces do, um, tworzenia bingu do 24 kaset wideo Szkoły Biblijnej dla szkolenia ludzi. I naprawdę proszę, abyście się modlili, aby literatura była tłumaczona. Ja nie mam czasu, ponieważ Derek za chwilę będzie przemawiał. I te książki już były przetłumaczone w mołdawskim i w rosyjskim. Ale ta szkoła biblijna na wideo jest to główny projekt i chcemy, aby to dostało się we właściwe ręce, więc módlcie się, aby Bóg wysłał ten materiał tam, gdzie On chce i żeby budował swój kościół w Europie Wschodniej. To jest chyba najpiękniejszy czas, w którym możemy żyć i widzieć to, co Bóg czyni. Dziękuję. Jedna rzecz, o której Ruth nie powiedziała, była taka, że następnego dnia, drugiego dnia, gdy byliśmy tam, mieliśmy umywanie nóg. Usługę umywania nóg, mogę powiedzieć. Był to e, może najbardziej dotykający mnie czas w moim całym doświadczeniu. Dwie młode kobiety były tam. Jedna była z Albanii, z pochodzenia muzułmanka, a druga z Niemiec młoda kobieta z ogromnym ciężarem o Albanię, którą już trochę znamy. One przyszły na to spotkanie załamane całą tą nienawiścią i tym niebezpieczeństwem, przez które przeszły. I Ruth i ja umyliśmy ich nogi. Ta młoda kobieta z Albanii, ona po prostu się roztopiła. Ona przez 10 minut nie mogła mówić, nic nie mogła robić. Ona po prostu płakała. Ale powiedziała Ruth potem. Przyszłam z załamaniami, ran, ranami, problemami. Ale gdy umyłaś moje nogi, one wszystkie wyszły. Teraz jestem zupełnie wolna. I Ruth powiedziała, one wyszły przez twoje stopy. Teraz muszę Wam powiedzieć coś jeszcze. Walczę ze słabością gardła i odkryłem, że gorąca kawa jest jedną z najlepszych rzeczy, która pomaga mi w kontynuacji. Nauczyłem się tego od zawodowego śpiewaka, więc, kiedy Ród przyniesie mi filiżankę kawy, przyjmijcie to jako część programu. Ja Wam mówię, że to jest uświęcona kawa. Nie ma w niej kofeiny, nie ma w niej cukru i nie ma w niej śmietanki, więc jest w porządku. I także ja się o nią modliłam, o tę kawę. I teraz chcemy uczynić jedną z naszych proklamacji. I to będzie ostatnie trzy wersety psalmu dziewiętnastego, od wersetu dwunastego. Czuję, że to jest odpowiednie na Jon Kipur. Kipur. To jest dzień, gdzie Żydzi Oczyszczają, sprawdzają swoje dusze Psalm 19 Od wersetu 12 Kto może Zrozumieć swoje błędy Oczyść mnie Od ukrytych grzechów Utrzymuj Z daleka Twojego sługę od nieznanych grzechów Niech one nie mają Nade mną panowania Wtedy będę bez winy i będę niewinny od wszelkiego grzechu. Niech słowa moich ust i przemyślenia mojego serca będą przyjęte przed Twoim obliczem. O Boże, moja siło i mój okupicielu. Czy możecie pomodlić się wraz z nami? Ten ostatni werset to jest wspaniała modlitwa. Jestem świadomy, że niektórzy są uznajomieni z tą modlitwą. Módlcie się z nami werset po wersecie. Niech słowa moich ust i przemyślenia mojego serca będą przyjęte przed Twoim obliczem. Panie, moja siła i mój Odkupicielu. Amen. Tytuł, który został ogłoszony dla tego poselstwa brzmi Duch łaski i błagania. I jest to wzięte z proroka Zachariasza, rozdział 12. Ponieważ synchronizujemy się w tej chwili z, Rzyms, z żydowską celebracją Święta Oczyszczenia i myślę, że dobrze będzie zacząć z tego fragmentu Pisma, i wziąć konkretną lekcję z tego fragmentu. To jest księga kapłańska, rozdział 16. Trochę długi rozdział. Opisuje konkretną ceremonię, którą musiał przeprowadzić arcykapłan raz w ciągu roku, w dniu oczyszczenia, aby przebłagać Boga za grzechy ludu Izraela. I ten rozdział mówi, jest także odniesieniem do listu do Hebrajczyków, rozdział 9. i nauczaniem brzmi tak, że Jezus wypełnił ten typ dnia oczyszczenia, kiedy wszedł do miejsca najświętszego ze, ze swoją własną krwią, dokonawszy za nas wiecznego odkupienia. Więc ja chcę wyciągnąć jedną lekcję z tego, która ja wierzę, że ona stosuje się do nas jako do wierzących w Jezusa. Wersety 29 do 31. Będzie to ustawaczna dla Was. W siódmym miesiącu, to jest y, ten dzień żydowskiego kalendarza, gdzie to się zaczyna, nie będziecie pracować przy Twój... Y, czy Izraelita, czy obcy przywyż między wami. W tym dniu arcykapłan dokona dla do was przebłagania, aby was oczyścić, abyście byli czyści przed Panem z wszelkich waszych grzechów. Jest to wieczny dzień odpoczynienia dla was i wtedy uczy, da, dacie smutek waszym duszom i będzie to wasza ustawa na wieki. Więc najwyższy kapłan uczynił to, co było od niego wymagane, aby dokonać przebłagania za grzechy ludu. Ale ludzie sami musieli coś zrobić. I ja wierzę, że to się stosuje do przebłagania, które Jezus uczynił dla nas na krzyżu. On dokonał wszystkiego, co musiał zrobić. Jak lud cytowała jest, do, jest to pełne, doskonałe, nic więcej nie musi być dodane, i nic nie można odjąć od tego, co Jezus uczynił, aby przebłagać za nasze grzechy. Ale tak jak Izrael miał wymagane, aby odpowiedzieć konkretnie, ja wierzę, że to w korespondujący sposób pasuje do y, pełnych korzyści z przebłagania, które Jezus zrobił. My musimy coś zrobić też. To, co było wymagane od Izraela, to pościć. I podstawowo Żydzi na całym świecie w tym czasie poszczą. Nawet niereligijni Żydzi bardzo często poszczą całe 24 godziny w tym dniu, nie jedząc częst i często nawet nie pijąc. Teraz ja nie wierzę, że my jesteśmy legalistycznie zobowiązani do postu, chociaż później też powiem, wierzę, że Biblia dużo mówi nam na temat postu, więcej niż większość chrześcijan odkryła. Ale ja wierzę, że zasada, która się tu stosuje, jaki był cel postu? Cel był, aby oni zadali smutek swojej duszy, albo in inne tłumaczenie mówi, upokorzyli się. I to jest zasada tego, co Bóg wymaga od swojego ludu we wszystkich wiekach i zawsze. Jak mają odpowiedzieć na Jego miłosierdzie? Upokorzyć się. I ja wierzę, że często tracimy wiele z tego, co Bóg dla nas dał i przygotował, ponieważ nie otrzymujemy to w ten sposób, jak Bóg przeznaczył, przez upokorzenie się. Wielką barierą pomiędzy człowiekiem i Bogiem, tą wielką barierą, jest pycha. I jest to bariera na, po obu stronach, po stronie człowieka i po stronie Boga. W salmie 10 werset 4 psalmista mówi, bezbożny przez pychę swojego serca nie będzie szukał Boga. Co powstrzymuje bezbożnych od szukania Boga? Pycha. Ponieważ aby szukać Boga musisz upokorzyć się. Ale z drugiej strony trzy razy w Biblii, raz w księdze przypowieści, raz w liście Jakuba i raz pierwszy w pierwszym liście Piotra jest napisane, Bóg odpycha. Pysznych, lecz daje łaskę pokornym. Teraz, jeżeli Bóg odrzuca ciebie, to masz bardzo małą szansę, aby być blisko Boga, bo Bóg odepchnie cię dalej i ty nie możesz się zbliżyć. Możesz się starać, wysilać się, ale Bóg będzie trzymał cię z daleka, ponieważ on odrzuca pysznych. Pycha jest barierą pomiędzy Bogiem a nami w bardzo znanym wersecie dla, znanym dla stawienników drugi, druga kronik rozdział 7 i werset 14 Bóg mówi jeżeli moi ludzie i mówi jeżeli moi ludzie zrobią cztery rzeczy ja Bóg zrobię trzy rzeczy jakie są te cztery rzeczy które Bóg wymaga od nas jeżeli moi ludzie jaka jest pierwsza rzecz czy będą się modlić nie, widzicie. Słuchałem wielu ludzi w czasie wstawiennictwa cytujących ten werset. Wspaniały werset. Ale jeżeli nie spełnimy pierwszego warunku, ja kwestionuję, jak bardzo nasze modlitwy zostaną wysłuchane. Jeżeli moi ludzie, którzy wzywają mojego imienia, upokorzą się i będą modlić się i będą szukać mego oblicza, i odwrócą się od Twoich bezbożnych dróg. Cztery rzeczy. Bóg mówi, ja zrobię trzy rzeczy. Wysłucham z nieba, wybaczę ich grzechy i uzdrowię ich ziemię, ich kraj. Największa obietnica, ale nie możecie zgubić pierwszego kroku i chcieć utrzymywać, że macie te następne. Pierwsze wymaganie nie jest, aby modlić się. Jakie jest pierwsze wymaganie? Abyśmy upokorzyli się. Jeżeli moi ludzie upokorzą się i będą modlić się i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich bezbożnych dróg, możesz powiedzieć, bracie my nie mamy żadnych bezbożnych dróg. Ja myślę, że musicie sprawdzić swoje serce z Panem. Widzicie, my tak nauczyliśmy się pewnych wzorców chrześcijańskiego życia, że to jest przyjęte, my robimy coś albo nie robimy innych rzeczy, i potem przestajemy sprawdzać siebie samych, czy jesteśmy według Bożych standardów zaakceptowani. Podam wam trzy rzeczy, które są bezbożnością, których może nie rozpoznajecie. Pierwsze, Jezus powiedział przypowieść o y, słudze, który nie przebaczył swojemu słudze, też innemu. I kiedy ten Pan Jego przyszedł, powiedział, ty bezbożny sługo. A więc y, Nieprzebaczenie, odmówienie przebaczenia jakiejś osobie jest bezbożnością. Możesz powiedzieć co dzisiaj, nie podnoś ręki. Nie jest, powiedz, czy jest ktoś, komu Ty potrzebujesz przebaczyć? Czy cokolwiek ludzie zrobili przeciwko mnie, czy ja im wybaczyłem? Czy możesz to powiedzieć? Jeżeli nie przebaczyłeś, w tym obszarze Twoje postępowanie jest bezbożnością. Ruth i ja, jak słyszeliście, byliśmy w, a, w, czasie, w pewnym czasie w wielkiej duchowej walce i jedną z nich broni jest proklamacja Pisma i rzeczywiście, nie mówiąc o wszystkich naszych sekretach, niektóre proklamacje codziennie wieczorem powtarzamy przed pójściem spać i jedna z nich jest Izajasza 54,17 Żadna broń uformowana przeciwko nam nie będzie skuteczna i wszelki język, który powstaje przeciwko nam w sądzie, my potępimy. To jest nasze dziedzictwo, dziedzictwo sług Pana, ale widzicie, gdy to powiecie, nie skończyliście jeszcze. Bóg czyni z nami rzeczy krok po kroku, a co z ludźmi, którzy mówią przeciwko nam albo chcą nas zranić? Jak my reagujemy na to? temat tej książki jest błogosławieństwo i przekleństwo. Co z tymi, którzy nas przeklinają? Jak my odpowiadamy? Jeżeli ludzie Cię przeklinają, jaka jest właściwa odpowiedź? Błogosław ich. Właśnie. Więc kontynuujmy. Jeżeli są tacy, którzy mówili, czy modlili się przeciwko nam, lub chcieli uczynić nam zło, czy skrzywdzić, my im przebaczamy. I potem mówimy, i to wymaga czynów już. Czasami Słowa mogą Ci zastygnąć w gardle. Wtedy mówimy: Błogosławimy im w imieniu Pana, widzicie? Więc w tym momencie codziennie idziemy czyści do łóżka. Nie przenosimy naszych zranień do następnego dnia, i wierzę, że wielu z Was zorientowałoby się, że Wasze życie się zmieni, i problemy, których nie mogliście rozwiązać, zostałyby rozwiązane, gdybyście. Postanowili w swoim umyśle, że przebaczacie każdemu tak, jakbyście chcieli, aby Bóg wam wybaczył. Pamiętajcie, nieprzebaczenie, nawet jeżeli jest to godne szacunku i takie powszechne w kołach religijnych, jest bezbożnością. Potem Jezus mówił o słudze, który coś miał powierzony, był wymagany... Użyć, aby wymagany było, aby użył talentu i on go po prostu zakopał, nic z nim nie zrobił. I kiedy zdawał sprawę przed swoim panem, pan powiedział, ty bezbożny i leniwy sługo. Więc lenistwo jest bezbożnością. Czy zdawaliście sobie z tego sprawę? Możesz sprawdzić całą Biblię i nie znajdziesz jednego dobrego słowa o lenistwie, nigdzie. Większość z was sprzeciwia się pijaństwu i ja też, ale mówię wam, że Biblia potępia lenistwo bardziej konkretnie aniżeli pijaństwo. I wielu ludzi chodzących do kościoła, którzy byliby przerażeni będąc pijani, są stale leniwi. Możesz powiedzieć, bracie Prince, ja nie potrafię pamiętać wersetów biblijnych. Tak, potrafisz. Jeżeli naprawdę postanowisz, potrafisz, to nie jest prawo, które musisz pamiętać, ale wierz mi, to zmieni twoje życie. I czytałem pewną książkę niedawno o kościele w Chinach. Bardzo wyzywająca książka. Wiesz, że chrześcijanie w Chinach przeszli przez wielkie prześladowanie, szczególnie w czasie rewolucji kulturalnej. I byli zabijani lub więzieni? Biblie były im zabierane? Naprawdę nic nie mieli. Ale jeden z nich, który przeżył, chyba był 22 lata w więzieniu, powiedział. Z całego doświadczenia, jedyni chrześcijanie, którzy wytrzymali próbę, to byli ci, którzy pamiętali wersety biblijne. I widzicie, oni nie mieli Biblii. Powiedział, z tej reszty niektórzy zostawili swoją wiarę i zdradzili innych wierzących, inni zwariowali, a inni popełnili samobójstwo. Widzicie, jeżeli jutro Boże Broń jakiś dyktator pojawi się w Wielkiej Brytanii, a Wy będziecie za posiadanie Biblii wtrąceni do więzienia, ilu z Was będzie miało Słowo Boże w swoim sercu i umyśle. Nie bylibyście wtedy odcięci. Widzicie, ilu z Was traci czas przed telewizorem. Ja nie głoszę przeciwko telewizji, ale wiele czasu, które spędzacie przed telewizją, lepiej jest spędzić z Biblią. I to może być forma lenistwa. Następnie Jakub rozdział 4, werset 17 mówi tak. Ten, kto wie jak czynić dobrze i nie czyni, jest to grzech. Pamiętacie, że są grzechy wynikające z przekazań, ale także grzechy wynikające z zaniedbań. W 25 rozdziale, 8 rozdziale Mateusza jest obraz dwóch rodzajów ludzi zupełnie odrzuconych przez Boga. Pierwsi to były pięć głupich panien, które nie wzięły oliwy ze sobą i następny ten sługa, który nic ze swoim talentem nie uczynił i trzecie to są narody, które pomogły braciom Jezusa. I wszystkie te osoby były ostatecznie zupełnie odrzucone według tych przypowieści. I ja pytałem sam siebie kiedyś, co było wspólne dla tych ludzi, które, co spowodowało ich całkowite odrzucenie? Co oni wszyscy zrobili? I było bardzo proste jedno słowo, jedno, jedno, jedno wyrazowa odpowiedź – nic. To musisz zrobić, żeby być zupełnie odrzuconym. Nic. Nie musisz być kryminalistą. Nie musisz wiele krzywdy uczynić ludziom. Po prostu możesz uczynić nic. Mówię to nie po to, żeby was potępić, ale w przypadku, gdybyście kłócili się z Bogiem, Boże powiedziałeś, jeżeli odwrócimy się od swoich bezbożnych dróg, my nie jesteśmy bezbożnikami, sugeruję, abyście to sprawdzili, ponieważ według Bożych standardów bardzo łatwo może być tak, że wy jesteście winni bezbożności, o której nawet nie zdajecie sobie sprawy. Widzicie, jaki jest problem u korzeni. Jeżeli moi ludzie, jak, to jest pierwsze, upokorzą się. Widzicie, jeżeli wy się kłócicie z Bogiem, to wy się nie upokarzacie. W rzeczywistości ja nie wierzę, że Boży ludzie mogą wykonać te warunki, chyba że się upokorzą. Wierzę, że to jest główna sprawa. Bóg mówi, jeżeli moi ludzie upokorzą się, i będą modlić się i szukać mojego oblicza odwrócą się od swoich bezbożnych dróg wtedy Pan mówi uczynię trzy rzeczy usłyszę Bóg nie musi usłuchać każdej modlitwy którą się modlisz jeżeli modlisz się z arogancji, z pychy i z samousprawiedliwienia Bóg nie jest wcale zobowiązany wysłuchać takiej modlitwy ale Bóg mówi gdy modlimy się z samoupokorzenia usłyszę przebaczę wasze grzechy nawet jeżeli możesz ich nie znać i uzdrowie ich kraj. Ja naprawdę wierzę, że stan Wielkiej Brytanii dzisiaj, odpowiedzialność za to leży u drzwi Kościoła przede wszystkim. Ponieważ Kościół nie wykonał tych rzeczy, które Bóg powiedział, że musimy zrobić, jeżeli chcemy, aby uzdrowił nasz kraj. Mam nadzieję, że rozumiecie. Nie próbuję dać wam potępienia tutaj. Próbuję doprowadzić was do miejsca, gdzie stajniecie twarzą w twarz z rzeczywistością. Ale klucz, o którym mówię, jest to upokorzenie się. Ruth i ja w tych rzeczach, które, przez które Bóg nas przeprowadził, nauczyliśmy się tego w trudnej drodze. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale jak Bóg rozprawiał się z Ruth przez trzy lata, pomyślałem sobie, czegoż więcej Bóg może od kogoś wymagać. To było bolesne. I ród według standardów w większości jest wspaniałą żoną, dobrą chrześcijanką, oddaną Panu. Ale kiedy Pan Zaczął przykładać swoje powiększające szkło do jej życia. To było przerażające. I także to mnie też nie oszczędziło. On to zrobił w inny sposób ze mną. Powiem wam. Spędziliśmy długi czas, całe okresy czasu, na naszych twarzach, na podłodze. Czyniąc co? Upokarzając siebie przed Bogiem. Wiele razy cytuję werset z księgi wędrówki pielgrzyma, która idzie ze mną z moim, w całe moje życie. Ten, który jest poniżony, nie musi bać się upadku. Ten, który jest poniżony, nie ma pychy. Ten, który jest upokorzony, Bóg zawsze będzie go prowadził. Widzicie? Jest jedna naprawdę y, zachęcająca rzecz. Jeżeli jesteś już na podłodze, już niżej nie spadniesz. I ja naprawdę wierzę, w pewnym sensie, My musimy leżeć na podłodze przed Bogiem. To jest najbezpieczniejsze miejsce. To jest miejsce naprawdę błogosławieństwa. Chcę Wam zalecić. Ja nie skończyłem swojego czasu na podłodze w żaden sposób, ale czuję się o wiele lepiej właśnie tam. Ja naprawdę wierzę, że jeżeli tak zwany ruch charyzmatyczny weźmiesz, największy problem to jest pycha albo duchowa arogancja. Jedna rzecz, którą zaobserwowałem i wystarczająco czasu miałem, aby to zaobserwować, to jest to, chrześcijanie, którzy skupiają się na mocy jako swoim celu, prawie zawsze kończą w kłopotach. Myślę, że to jest tak jak ktoś co powiedział, moc psuje, a absolutna moc psuje absolutnie. Bóg obiecuje nam moc, jest to część Jego zaopatrzenia, ale ja wierzę, że byłoby to dla nas o wiele bardziej korzystne, abyśmy szukali świętości, a niech Bóg doda nam moc. Bo moc bez świętości jest jak danie nastolatkowi sportowego Teraz werset, z którego wziąłem tytuł tego poselstwa. Zachariasz, rozdział 12, werset 10-11. Wierzę, że tak Bóg odpowiada na upokorzenie się. Wspaniały werset. 12. Zachariasz 12, werset 10: I wyleje na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na, mnie, na tego, którego przewodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się Jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Bóg mówi, w pewnym momencie ja sam zainterweniuję. Ja wyleję ducha łaski błagania. Tłumaczenie, które kiedyś czytałem, mówi tego ducha, ale jest to w rzeczywistości pewien przejaw ducha. Jest to duch łaski i błagania. Ilu z Was zdaje sobie sprawę, co to znaczy błagać? Kiedy osoba błaga, o co ona prosi w jednym słowie? O miłosierdzie. Właśnie. To jest znaczenie słowa błaganie. To nie jest modlenie się o wiele różnych rzeczy. To nie jest zaangażowanie się w walkę duchową. Wiecie, jaką mam wspaniałą żonę. Dziękuję Ci, Panie, za moją żonę i za kawę, którą mi przyniosła. Módlcie się on, ponieważ moja ta kawa nie zrobi wszystkiego w tym momencie. Powracając do błagania. Błaganie jest proszeniem o konkretnie jedną rzecz, o miłosierdzie. I potrzeba łaski, aby błagać. Wiecie o tym? Nie możemy uczynić tego po prostu z naszej woli. Wymaga to Bożej ponadnaturalnej łaski, aby uczynić nas ludźmi, którzy błagają. W liście do Rzymii rozdział 8, werset 26 i 27 znany werset, Paweł mówi tak tak też Duch przez duże S D, Duch Święty pomaga nam w naszej niemocy bo my nie wiemy jak się modlić tak jak powinniśmy ale Duch sam stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach teraz ten, który sprawdza serca Wie, jaki jest namysł Ducha, ponieważ stawia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Ja to rozumiem, ten fragment, że pozostawieni samym sobie nie wiemy, o co się modlić i nie wiemy, jak się modlić. Czasami możemy wiedzieć, jak się modlić, ale o co się modlić, ale nie wiemy, jak się modlić. I jest tylko jedno źródło, wystarczające źródło, to jest Duch Święty. Ja osobiście wierzę, że każda modlitwa, która nie jest inspirowana i motywowana i prowadzona przez Ducha Świętego, nie ma żadnej stałej wartości w ogóle. Jesteśmy całkowicie zależni od Ducha Świętego w modlitwie. Nie mówię tylko o modlitwie w językach. To jest jedna z wielu dróg, gdzie Duch Święty nam pomaga. Jeżeli chcemy całkowicie uznać swoją zależność od Ducha Świętego, co musimy najpierw zrobić? Upokorzyć się. Widzicie to? Ja że jest wiele aroganckich modlitw, które są mówione w imieniu Ducha Świętego, ale On z tym nie ma nic wspólnego w ogóle. To nie jest od Niego. Teraz, kiedy mówię o proszeniu o miłosierdzie, zawsze myślę o dwóch przypadkach. Jeden to jest prawdziwy przypadek, a drugi to jest taka przypowieść mam przyjaciela w Stanach Zjednoczonych wciąż jest moim przyjacielem który pracował jako podróżujący kupiec i teraz szeryf posłał po niego on był odpowiedzialny za jakieś malwersacje finansowe i bał się ponieważ myślał że ten szeryf Zabierze jego licencję, ponieważ zabierze mu prawo jazdy, ponieważ on potrzebował mieć prawo jazdy. To, jego, to był sposób, zarabiania zarabianie na życie. I kiedy on poszedł do tego szeryfa, powiedział, proszę Pana, ja nie proszę o sprawiedliwość, ja proszę o miłosierdzie. I ten szeryf powiedział, tego jeszcze nikt mi wcześniej nie powiedział i pozwolił mu zachować to prawo jazdy. Więc upokorzenie prowadzi się do Prowadzi do innej pozycji zupełnie, ponieważ żaden z człowiek nie, nie podchodzi do innych ludzi w ten sposób i to odbiera ludziom dech. To jest teraz następna, to jest przypowieść, nie mówię, że to się kiedyś stało. Pewna kobieta chciała mieć fotografię w formie portretu, więc zaaranżowała to siedzenie i tak dalej. I kiedy, Poszła zobaczyć te zdjęcia, nie była zadowolona, poszła do fotografa, one nie usprawiedliwiają, nie pokazują prawdy, a on odpowiedział Nie potrzebujesz sprawiedliwości, potrzebujesz miłosierdzia, kobieto ja nie mogę wam powiedzieć ile razy sobie to mówiłem, ja nie potrzebuję sprawiedliwości, ja potrzebuję miłosierdzia To zmieniłoby życie modlitewne niektórych z nas, gdybyśmy tu zaczęli, ja nie potrzebuję sprawiedliwości ja potrzebuję miłosierdzia. My wszyscy potrzebujemy miłosierdzia. Zawsze potrzebujemy miłosierdzia. I nigdy nie dojdziemy do miejsca, gdzie nie potrzebujemy miłosierdzia. Więc Bóg wyleje na nich ducha, łaski i błagania. Widzicie, bez Bożej łaski nie możesz błagać. Nie możesz stać się stawiennikiem tylko dlatego, że zdecydowałeś się stać się stawiennikiem. To jest łaska Boża i to jest jedyny sposób, jak może stać się efektywnym stawiennikiem. Wyleje na nich ducha łaski i błagania. I dalej mówi, będą patrzeli na mnie, którego przebodli. I dzisiaj ja wierzę, że łaska i błaganie to jest sposób, aby otrzymać objawienie od Boga. Ja rozpoznaję sam, że to ma w przyszłości potwierdzenie, spełnienie w Izraelu, bardzo bliskiej przyszłości. W żaden sposób, nie chcę tego zmieniać, ale ma, jest to też zasada. Jeżeli chcemy błagać Boga, jeżeli chcemy prosić o miłosierdzie, potrzebujemy Bożej ponadnaturalnej łaski. Widzicie, nie mamy pojęcia, jak bardzo potrzebujemy Bożego Miłosierdzia, dopóki On nam nie pokaże. Możemy myśleć, ja jestem w porządku, ja się nie muszę przejmować. Ale gdy Duch Święty ma pozwolenie, aby wejść do Twojego serca i życia, On Ci może pokazać coś bardzo, bardzo innego. W do Hebrajczyków 4,16 jest napisane, tak więc przyjdźmy z odwagą przed tron łaski, abyśmy mogli uzyskać miłosierdzie i znaleźć łaskę ku pomocy w stosownej porze. Jaką pierwszą rzecz potrzebujemy? Miłosierdzie, właśnie. A łaska idzie za miłosierdziem. A jak otrzymujemy miłosierdzie? Przychodzimy do, niego, do Boga po nie. Moje zrozumienie tego wersetu jest takie. Każdy, kto przychodzi do Boga, z nastawieniem pragnienia, proszenia o miłosierdzie, dostanie miłosierdzie. A główna przyczyna, dlaczego nie mamy miłosierdzia, ponieważ nie przychodzimy po nie i nie widzimy naszej potrzeby miłosierdzia. I potrzeba ducha łaski, aby pokazać nam naszą potrzebę miłosierdzia. I teraz Bóg nam obiecuje też łaskę ku pomocy w stosownej porze. Jak ja to rozumiem, miłosierdzie jest y, dla przeszłości. Przebacza i pokrywa nasze upadki i załania przeszłe. A łaska jest na przyszłość. Ponadnaturalne umożliwienie nam prowadzenia innego rodzaju życia. Ale jeżeli nie weszliśmy przez miłosierdzie, nie znajdziemy łaski. Teraz chcę podać przykład z jednego z wielkich mężów Biblii. Przykład, ja wierzę, dla stawienników. Daniel. Wielu z Was jest obznajomionych z tym fragmentem. Ciężko jest y, siąkać nosem przed mikrofonem i czuć się człowiekiem z godnością. Jest to dla mnie trudne. To up umożliwia mi upokarzanie się. Więc problem z mikrofonem polega na tym, że on powiększa dźwięk, który się tworzy. Księga Daniela, rozdział dziewiąty. Słynna modlitwa Daniela. Zdał sobie sprawę z proroka Jeremiasza, że niewola babilońska miała trwać 70 lat i miał dostęp do oficjalnych zapisów i wiedział, że te 70 lat prawie minęły. Więc jak to by zareagował? Czy byś powiedział świetnie Będziemy wkrótce w domu Dobrze Albo czy zrobiłbyś to co Daniel Który zaczął modlić się i pościć I stanął twarzą w twarz z Bogiem jak nigdy wcześniej Widzicie gdy ludzie interpretują proroctwo I daje im to takie nastawienie narkotyczne. Oni wiedzą więcej niż inni ludzie. Nie wierzę, że otrzymali to objawienie w taki sposób, jak Bóg chce. Jednym z głównych celów proroctwa jest połączenie nas z Bożym celem. I gdy Daniel otrzymał swoje objawienie, postanowił modlić się jak nigdy wcześniej w swoim życiu i był człowiekiem modlitwy. Pamiętacie, że wcześniej w tej księdze nie chciał poddać się nie, i przestać modlić się trzy razy dziennie. Był człowiekiem poddanym modlitwie, ale to objawienie spowodowało, że zaczął modlić się jak nigdy wcześniej. Jest napisane od wersetu drugiego. W pierwszym roku panowania Dariusza zwróciłem uwagę w na księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu to jest 70 lat. I słuchajcie tego wersetu. I zwróciłem moje oblicze na Pana, Boga, aby się modlić i błagać, zauważcie to, w poście, w łosiennicy i w popiele. Lubię te, ten, to słowo, zsiłem moją twarz. Postanowiłem się modlić Wiele razy, gdy chcesz się modlić, musisz postanowić, ponieważ będą nieskończone przeszkody, rozproszenia uwagi, podzielenia uwagi i Ty musisz naprawdę postanowić, że się chcesz modlić. I to jest teraz werset, którego chcę użyć jako przykładu. Widzicie, Daniel był jednym z najsprawiedliwszych ludzi, o których mówi Biblia. To jest ciekawe. Józef i Daniel, oboje mają unikalne miejsce w politycznym systemie swego dnia. Dwa wielkie charaktery Biblii to są ludzie, o których grzechach nic nie jest napisane. Re za zapis biblijny nie mówi o żadnych grzechach, które oni popełnili. Czy to nie jest dobra promocja w polityce? Zauważcie, nie mówię, że możesz to zrobić, ponieważ tak chcesz, ale Bóg może kogoś pobudzić, kto nie będzie poddany tym wpływom politycznym sprawiedliwego człowieka. Modliłem się do Pana, mego Boga i wyznawałem i mówiłem, Ach, Panie Boże wielki i straszny, który dokon... dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. I zauważcie, myśmy zgrzeszyli, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw Twoich proroków. Nie słuchaliśmy Twoich słów proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów i naszych książąt. Zauważcie, Daniel nie modlił się i nie wskazywał palcem na Izraelitów, nie mówił, to oni bezbożnicy zgrzeszyli, ale powiedział, my zgrzeszyliśmy. My popełniliśmy bezbożność. I ja wierzę, że dla stawiennika to jest ważne, on nigdy nie może pokazywać palcem na ludzi, za których się wstawia. On nie jest oskarżycielem. Jest wielu oskarżycielów, którzy tak się modlą, ale to nie jest praca stawiennika. Stawiennik musi się utożsamić z ludźmi, o których się modli. On nie jest jak faryzeusz, który mówi, dziękuję Ci Boże, że nie jestem taki jak tamci ludzie. On mówi, my, my, my. Czy jesteście przygotowani to uczynić? Czy weźmiesz na siebie dzisiaj winę Wielkiej Brytanii? Czy będziesz stawiał się za Izrael, identyfikował siebie z wszystkimi błędami, które oni popełnili? Pozwólcie, że was zapytam, czy jesteś oskarżycielem, czy stawiennikiem? Bóg nie powołał nas do oskarżenia, szczególnie naszych wierzących braci. Jezus stawia się za nas. Każdy z nas, co dzień, wszystkich nas, jak możemy oskarżać tych, za których Jezus się wstawia, czy to nie jest arogancja, a jaki jest problem kluczowy, czego nie zrobiliśmy, nie upokorzyliśmy się, gdybyś się upokorzył, gdybyśmy my się upokorzyli, nie oskarżalibyśmy innych w modlitwie, to nie jest Duch Pana. Następnie Czytajmy dalej Daniela rozdział 9 Musisz przejść przez cały rozdział Ale w wersecie 9 W wersecie 13 Jest napisane Jak napisano w zakonie Mojżesza Spadło na nas wszelkie nieszczęście jednak my nie ubłagaliśmy Pana, naszego Boga. Czy to się stosuje być może do, nie, do Kościoła czasami? Wszystkie te problemy spadły na nas, te trudności, te naciski, jednak nie modliliśmy się. Czy to może być do niektórych z nas? Narzekaliśmy, płakaliśmy, Staliśmy się zniechęceni, jednak nie modliliśmy się. Widzicie wzór Daniela to jest upokorzenie siebie przez modlitwę, przez post, przez utożsamienie się z tymi, za których się wstawiamy, wytrwałość. On zwrócił swoją twarz. Chciałbym po prostu Zrobić wyciąg z tego, co już powiedziałem, sześć kroków dla efektywnej modlitwy stawienniczej. Wzięte przede wszystkim z, tej, z tego wzoru Dnia Oczyszczenia. Po pierwsze, oprzyj wszystko na ofierze Jezusa. Wszystko, co stało się w Księdze Kapłańskiej, rozdział 16, ma tylko jedną podstawę. Przebłaganie przez Najwyższego Kapłana. Krok numer dwa. Upokusz się. Krok numer trzy. Polegaj na łasce Ducha Świętego. Nie możesz modlić się właściwą modlitwą bez Ducha Świętego. Krok numer cztery. Błagaj. Proś o miłosierdzie. Krok numer pięć utożsamiaj się z tymi, za których się stawiasz, nie oskarżaj, nie wskazuj, nie wskazuj palcem, nie mów oni, powiedz my. I krok numer sześć, otwórz się, aby otrzymać objawienie, ponieważ gdy Bóg wylewa ducha łaski i błagania, bardzo często objawienie będzie następowało. Chcę przeczytać te trzy rzeczy znowu, jeszcze raz. Ja wierzę, że jest to sześć, sześć kroków dla efektywnego wstawiennictwa. Po pierwsze, oprzyj wszystko na ofierze Jezusa. Nie ma innej podstawy, na której możemy powoływać się na cokolwiek od Boga. Tylko ofiarna śmierć Jezusa. Chwała Bogu, na tej podstawie możemy na wszystko się powoływać, na każdą obietnicę. Drugi krok, upokórz się. Krok numer trzy, Polegaj na łasce Ducha Świętego. Krok numer cztery. Błagaj. Proś o miłosierdzie. Krok numer pięć. Utożsamiaj się z tymi, za których się wstawiasz. Nie bądź oskarżycielem, bądź stawiennikiem. I krok numer sześć. Bądź otwarty, aby otrzymać objawienie. Teraz mam... Jeden aspekt prawdy więcej, który chciałbym Wam przekazać i mówię to z uwagą, ostrożnością, bo kiedy podróżuję przez Wielką Brytanię przez ostatnie miesiące i także usługuję ostatnie miesiące, to jest mój kraj rodzinny, ja jestem narodowości brytyjskiej. Jestem pod wrażeniem upadku standardów w tym narodzie. Trudno mi przypomnieć sobie już, jak to było między dwoma wojnami światowymi. Gdyby ktoś... Wtedy ja nie byłem chrześcijaninem, ale gdyby mi ktoś wtedy powiedział, jak będzie wyglądała dziś Wielka Brytania, nie byłbym w stanie w to uwierzyć. Ci, którzy są młodsi, właściwie nie macie standardów porównawczych, ale spadek, upadek moralny, upadek standardów jest wyzywający. I moja osobista impresja, wrażenie jest, ja nie chcę czynić zbyt śmiałych stwierdzeń, bo wy musicie sami ocenić, czy się zgadzacie ze mną, ale moje osobiste wrażenie jest takie, jest tylko jedna nadzieja pozostawiona dla tego narodu i to jest Grupa stawienników upokorzy się przed Bogiem z postem i modlitwą i nie puści Boga, aż On odpowie. Chcę to powiedzieć jeszcze raz, ponieważ ja wierzę, że to jest moje głębokie przekonanie. Jesteście zupełnie wolni, aby rzucić mi wyzwanie, jeżeli myślicie inaczej, ale ja tak wierzę. Jedyna nadzieja dla przyszłości tego narodu jest to armia stawienników, która upokorzy się przed Bogiem w modlitwie i w poście i nie puści Boga, aż On odpowie. To jest moje przekonanie i ja chcę Wam to przekazać, ponieważ wierzę, że Wy jesteście tymi ludźmi, którzy mają tą łaskę, aby odpowiedzieć. Chcę parę chwil jeszcze zająć, aby Wam zaznaczyć, że w Biblii ostateczną bronią Bożych, Bożych Ludzi, gdy wszystko już zawiodło, broń, która nigdy nie zawodzi, to jest post i modlitwa. To jest tak proste. Ale diabeł próbuje to nam Skasować, zabrać I podam wam proste przykłady Z historii Starotestamentowej Pozwólcie, że wam Zacytuję słowa Dawida Z psalmu 35 Werset 13 Ja upokorzyłem moją duszę postem Czy chcesz siebie upokorzyć? To jest Biblijny sposób, aby to uczynić w dniu oczyszczenia Bóg powiedział Każdy Izraelita musi się upokorzyć i pościć Jeżeli chcesz odnieść korzyści Z tego przebłagania Najwyższego Kapłana Widzicie, to może być dobra nowina Boże, ja naprawdę czuję, że muszę się upokorzyć Jak to mogę zrobić? I Bóg mówi, pość I ja jestem świadomy że też dużo ludzi pości i, to, i są dumni, to nie jest automatyczne. Musisz mieć właściwą motywację, ale gdy Twoja motywacja jest szczera, chcesz się upokorzyć. Pamiętajcie, Biblia nie jest księgą życzeń. To nie jest księga uczuć. To jest księga akcji. Zawsze cieszę się, że piąta księga Nowego Testamentu nazywa się dzieje, czyny apostołów. Nie teologia apostołów, a nie modlitwy apostołów, ale rzeczy, które oni uczynili. To zmieniło historię. Bóg jest Bogiem działania. Gdy rozumiesz żydowski umysł, jest to umysł, który działa. Wszyscy Żydzi To kluczowe żydowskie słowo, element naszej wiary to jest czyn. Nie próbuj czuć się pokorny, to nie działa. Nie pragnij po prostu być pokorny. Upokusz się. Możesz to zrobić. To jest biblijne. Pozwólcie, że wam to pokażę. Pierwsza Samuelowa, rozdział siódmy pokrótce nie chcę zbyt długo aby to trwało chcę wam zaznaczyć że to są biblijne fakty Pierwsza Samuelowa rozdział 7 czas gdy Samuel był sędzią w Izraelu Izraelici byli pokonani przez Filistynów Arka została zabrana i był to stan upadku narodowego Czytamy pierwsza Samuelowa, rozdział 7 od wersetu trzeciego. Wtedy Samuel przemówił do całego domu izraelskiego, mówiąc: Jeżeli powrócicie do Pana całym swoim sercem i oddalicie Aszery i bo obcych bogów spośród siebie i przygotujecie swoje serca dla Pana i będziecie im, jemu tylko służyć i jego tylko uwielbiać, on uwolni Was od ręki Filistynów. Więc dzieci izraelskie odrzuciły Baale i Ashery, czyli fałszywych bogów i służyli i uwielbiali tylko Boga. I Samuel powiedział, zgromadź w mispie całego Izraela, a ja będę się modlił za nich do Pana. Więc zgromadzili się w mispie, brali wodę, wylewali ją przed Panem i pościli tego dnia. Widzicie? brali wodę, ale nie, nie pili jej, pokazywali Bogu. Tego nie pragniemy w tej chwili. To nie nasze fizyczne potrzeby. I powiedzieli do Boga, zgrzeszyliśmy przeciwko Panu. I kiedy Filistyńczycy usłyszeli, że dzieci Izraela zgromadziły się razem w Mispie, władze. Filistyńskie postanowiły, że wyruszą Przeciwko Izraelowi I dzieci izraelskie, gdy o tym usłyszały, bały się Filistynów, więc dzieci izraelskie Powiedziały Samuelowi Nie przestań wołać za nami do Boga Aby wyzwolił nas z ręki Filistyńczyków I Samuel wziął baranka I ofiarował za cały Izrael I Samuel wołał do Pana Za Izrael i Bóg Odpowiedział mu I kiedy Samuel ofiarował Ofiarę ogniową Filistyńczycy gromadzili się do bitwy przeciwko Izraelowi. Ale Pan zabrzmiał w tym dniu nad, nad Filistyńczykami i tak spowodował zamieszanie pomiędzy nimi, że uciekli przed Izraelem. I mężowie izraelscy wyruszyli z mispy i dążyli za Filistyńczykami aż do Betkoron. Więc co zmieniło militarną sytuację? Jaki jest, jaka jest kluczowy czyn tutaj? Oni pościli i wołali do Pana. Widzicie, możecie to łatwo zgubić, ale fakt jest taki, oni się upokorzyli. I w ostatnim wersecie pierwszej Samuelowej, tutaj, pierwsza Samuelowa 31 i werset 13, to jest bardzo realny werset dla mnie, spowodowało wielki wpływ na moje życie. Podstawowo pierwsza księga Samuelowa jest to historia braku jedności, upadku moralnego i przegranej. A pod koniec tej księgi Izrael pokonany przez Filistynczyków, Saul i jego synowie zabici i Filistynczycy napadli na całą ziemię, a Druga Samuelowa jest zupełnie przeciwnością. Jest to odnowienie i zwycięstwo. Co rozdziela pierwszą Samuelową o drugiej Samuelowej, to jest ostatni werset pierwszej Samuelowej. Jest napisane. Ludzie z Jabesz wzięli kości, zebrali, pogrzebali pod Tamaryszkiem w Jabesz. zabrali ich kości pogrzebali je pod Tamaryszkiem w Jabesz i pościli przez 7 dni możesz przeczytać te rozdziały lub te dwie księgi wiele razy i nie zauważyć faktu że kluczowe wydarzenie które zmieniło y, historię to, są, to byli mężczyźni z Jabesz którzy Sie, pościli siedem dni. To było dla mnie realny, ponieważ gdy byłem pastorem w Londynie w 1950 roku, już praktykowałem regularny post. Ale w tych dniach, gdy mówiłeś o większości chrześcijan o poście, oni spoglądali na Ciebie, jakbyś Ty był z innej planety. Po prostu nawet nie rozważali możliwości postu. Więc pewnego razu w zimie zdecydowałem, że będę pościł 7 dni. To była wielka decyzja dla mnie w tym czasie, w tamtym czasie. Było mi coraz zimniej, coraz zimniej, nie mogłem rozgrzać swoich stóp i czułem się fatalnie. I ja nie wiedziałem, jak będę mógł to w ogóle przeżyć i pomyślałem sobie, może ludzie nie mogą pościć 7 dni i przeżyć. Otworzyłem Biblię bez szukania czegokolwiek, i ten werset wpadł do moich oczu. Mężowie z Jabysz pościli 7 dni. Powiedziałem, jeżeli oni mogli, ja też mogę. I wtedy zdałem sobie sprawę, że punkt przeniesienia z porażki, braku jedności do ponownej jedności jest ta grupa ludzi, która wystarczająco się troszczyła, że pościli 7 dni. To jest jeden z sekretów Biblii. Niesamowite, gdy Twoje oczy się otworzą, zobaczysz, jak bardzo to potrafi zmienić bieg wypadków. I druga kronik, rozdział 20. Znana historia dla wielu studentów Biblii. Panowanie króla Jehoshaphata otrzymuje wiadomość, I otrzymuje wieść, że wielka armia nieprzyjacielska naciera na jego królestwo. Jest realistą, wie, że nie ma źródeł militarnych, aby odpowiedzieć na ten atak, więc jak się zachowuje? Wersety 2 i 3, 3 i 4. Jeho Szafat wystraszył się i zaczął szukać Pana. Zwrócił swoje oblicze, jak Daniel, aby szukać Pana i ogłosił post w całej Judzie, więc zgromadzili się, aby prosić o pomoc od Pana i od wszystkich obywateli Judy wszyscy zaczęli szukać Pana. Jaka była odpowiedź Huszafata? Jaka była ostatnia broń, która mu została? Post. Kolektywny post. Czytajmy dalej, po poście było słowo prorockie, kiedy Pan powiedział, nie musisz walczyć w tej bitwie, ta bitwa należy do mnie, ty po prostu jutro idź daną trasą do odpowiedniego miejsca, a ty nie musisz w ogóle walczyć. I ja doceniam szafata, ponieważ nic nie zmieniłoby sytuacji militarnej, ale on nie czekał, aż zoba aby zobaczyć zmiany, on przyjął Bożą obietnicę. I postanowił On i Jego ludzie, aby uwielbiać Pana. I kiedy wyszli następnego dnia, na front, przed frontem armii szedł chór. Oni uwielbiali Boga, ponieważ wierzyli w Jego obietnicę. I Pismo mówi, kiedy Pan usłyszał ich uwielbianie, wysłał pomieszanie na nieprzyjaciół Izraela. Więc kiedy Pan usłyszał ich uwielbianie, jako odpowiedź wiarą na obietnicę, kiedy doszli do pola bitwy, to ich nieprzyjaciele zabijali jeden drugiego. Bóg wysłał, widzicie, ducha podziału pomiędzy nimi. I widzicie, to się często dzieje na Bliskim Wschodzie, także i teraz. To jest duch, którego, na którego bardzo otwarci są ludzie Bliskiego Wschodu, duch podziału. I tylko to, to, co oni musieli zrobić, to pozbierać łupy i się wycofać. A co zmieniło ich sytuację? Cóż oni zrobili? Pościli i szukali Pana. Myślę, że to jest bardzo jasny przykład. Bardzo ciekawe. Zwyciężyli zupełnie, bez używania jakiejkolwiek broni fizycznej. To było w Starym Testamencie. Kiedy ludzie normalnie używali broni. Jak bardziej w Nowym Testamencie, kiedy nasza broń nie jest cielesna, ale potężna przez Boga. Gdy to oni mogli zrobić w naturalnej wojnie duchowymi metodami, ileż lepiej my to możemy zrobić w duchowej wojnie duchowymi metodami. Teraz idźmy dalej. Izrael. Księga Zdrasza, rozdział 8. Ezdrasz dostał zadanie w wyprowadzeniu części żydowskich wygnańców z powrotem do Jerozolimy. Także otrzymał zadanie, aby troszczyć się o najcenniejsze naczynia świątyni, aby przenieść je z powrotem do Jerozolimy. I kosztowało go to podróż około trzy miesiące przez bardzo niebezpieczne terytorium zamieszkane przez nieprzyjaciół Bożego Ludu i zbójców i musieli podjąć decyzję. Decyzja była, jak będę szukał ochrony przed tymi nieprzyjaciółmi. I tak on powiedział. To jest takie błogosławieństwo dla mnie. Ezdrasz rozdział 8, werset 21. Ogłosiłem post nad rzeką Ahawa, abyśmy ukorzyli się przed naszym Bogiem i wyprosili u Niego, Szczęśliwą drogą dla siebie, dla naszych rodzin i całego naszego dobytku. I kontynuuję. Wstydziłem się bowiem prosić króla o eskortę i jeźdźców, aby nas w drodze bronili przed wrogami. Powiedzieliśmy wszak królowi, ręka Pana naszego Boga spoczywa dobrotliwie nad wszystkimi, którzy go szukają. Ale jego moc i gniew dotkną wszystkich, którzy od niego odstępują. Widzicie, to jest rezultat świadectwa. Dochodzisz w świadectwie do momentu, gdy musisz y, już działać w oparciu o Twoją wiarę. Czy widziałeś to kiedyś? Teraz ja nie chcę tu czegoś dodawać, ale w 1984 y, 44, byłem kapralem w Armii Brytyjskiej i otrzymałem zadanie być dowódcą małej grupy czterech żołnierzy którzy przewozili sprzęt oczyszczający wodę z Egiptu do Palestyny. Podróżowaliśmy w wagonie towarowym, płaskim. Nas czterech tam było. I ten sprzęt oczyszczający wodę tam też był. Teraz ja spędziłem rok w anglikańskim szpitalu i wyszedłem ze szpitala tylko po uzdrowieniu przez Boga, zaufaniu w sensie uzdrowienia. Było to dla mnie bardzo realne i to, ta podróż trwała siedem dni i siedem nocy. I w pustyni w ciągu dnia jest bardzo gorąco, ale bardzo zimno w nocy. I była to bardzo nieszczęśliwa podróż, nieszczęsna taka. Powiedziałem tak. Myślę, że Pan, ja wierzę, że Pan mnie podtrzyma w zdrowiu. Gdy dotarliśmy do Haify, to tylko jedną osobą byłem ja, która nie dostała się tam do szpitala. Ja świadczyłem o sobie aż do momentu, gdy musiałem działać w oparciu o to świadectwo. I tak samo powiedział Esdrasz, Bóg troszczy się o ludzi, którzy Mu ufają. I wtedy było rzucone wyzwanie. Żeby on eskortował te naczynia świątynne i inne rzeczy przez tą niebezpieczną drogę. On powiedział, gdybym poprosił króla o konie, rydwany i jeźdźców, to by mi dało, ale gdzie moje świadectwo wtedy? I co myśmy wtedy zrobili? Ogłosiliśmy post i szukaliśmy Pana. I ostatni werset tego fragmentu mówi... Pościliśmy więc w werset 23 i prosiliśmy naszego Boga o to i On dał się nam ubłagać. Zupełnie bezpiecznie przeszli. Jak, a co było ich ochroną? Modlitwa i post. Niektóre moje córki są tu dziś wieczorem. Myślę, że oni one chyba zdarzą sobie sprawę. Jestem pewny. Były sytuacje niebezpieczeństwa 44-47 roku w Izraelu w czasie wojny. I muszę powiedzieć, że wszyscy przeszliśmy w bezpieczeństwie i czujemy się dobrze i żyjemy dzisiaj. I myślę, jednym z kluczowych rzeczy było pościć i modlić się. To działa. To nie jest y, przelatowane. Ostatecznie. Jeszcze inny fragment z księgi Jonasza. Jonasz, rozdział 3. Znacie tę historię? Bóg powiedział Jonaszowi, idź do Niniwy z proroctwem, a on tego nie chciał zrobić, ponieważ nie chciał, aby Bóg pomógł jego wrogom. Więc zamiast pójść na wschód, poszedł na zachód i z tego, od tego momentu każdy krok, który podjął, to był krok w dół. I zna się tę historię, skończył w brzuchu ryby, ale Bóg go wyprowadził i potem Bóg powiedział, teraz idź do Niniwy. I w tym momencie Jonasz poszedł. Myślę, że wystarczająco widział w brzuchu ryby, że już nie chciał tam wrócić. Poszedł do Niniwy. Myślę, że patrzył i był zupełnie zdziwiony tym, co zobaczył. Nie wiem, jak wyglądał po wyjściu z, tej, z tego brzucha ryby. Myślę, że włosy mu się przerzedziły i w ogóle wyglądał nieciekawie. Poszedł do Niniwy i nie głosił wielkiego kazania, długiego. Po prostu powiedział. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy zgodnie ze słowem pana. I Niniwa była bardzo bezbożnym miastem. Trzy dni podróży na wschód. Było tam około 300 osób w Niniwie. I zaczął Jonasz głosić to kazanie. Jeszcze 40 dni, a Niniwa będzie zniszczona. Proste poselstwo. Ludzie Boży, 40 dni i wasze miasto zostanie zniszczone. To nie była homoetyka albo teologia po prostu zaprezentował im to stanie odpowiedź była niesamowita myślę, że gdyby niektórzy kaznodzieje byli w brzuchu wieloryba trochę to chyba głosiliby inaczej słowo Jonasz głosił z przekonaniem on wiedział co to znaczy wejść pod sąd Boży więc niesamowita rzecz jest taka: to pogańskie miasto, które nigdy nie miało hebrajskiego proroka i przypuszczalnie nie będzie miało już potem, pokutowało całe miasto. Dramatyczne, ponieważ w historii Izraela nie ma podobnego zapisu, podobnego przeżycia. Więc jest napisane: przyszło słowo do króla Niniwy, ludzie z Niniwy wierzyli w Bogu, ogłosili post. Założyli wory pokutne, od najmniejszego do największego i król uczynił to samo. Nawet zwierzęta musiały pościć. Całe miasto pościło. Czy wy w ogóle możecie przyjąć, jakie jest duchowe następstwo tego? Czy byliście w zarem w dniu Jom Kippur, święta Jom Kippur? To wtedy wiecie... To, że żaden pojazd nie pojawia się tam na dach. Wszystko się zatrzymuje. Możesz iść środkiem ulicy i żaden samochód nie przejedzie. I dziwna cisza zalega Jerozolimy. Jak w żadnym innym dniu i w, w innym mieście. I myślę, że coś podobnego musiało zdarzyć się w Niniwie. Atmosfera się zmieniła. I co się potem stało? Bóg całe miasto uratował 600 tysięcy ludzi ponieważ oni zaczęli modlić się i ogłosili post i prosili Boga o miłosierdzie nie prosili o nic innego i pościli więc Wam sugeruję że zapis biblijny oznacza, że gdy dochodzisz do pewnego momentu, gdy nic innego nie, nie działa wszystkie siły wyczerpałeś Ostateczna broń, Boża ukryta broń, to jest post i modlitwa z właściwym motywem. I na chwilę możesz w swoim umyśle zwrócić się do proroka Jonasza. To jest przepowiednia o przyszłości. Księga Joela, rozdział drugi. Joel jest prorokiem ostatnich czasów. Tak więc w pewnym sensie jest to poselstwo na ten czas. Joel 2, werset 11. Tak mówi Pan, zwróćcie się do mnie całym swoim sercem, w poście płaczuj i rzekaniu. Co to znaczy zwrócić się do Pana całym sercem? W poście płaczu i narzekaniu rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i w wersecie piętnastym zatrąbcie w trąbę na syjonie, ogłoście post zgromadźcie lud poświęćcie zgromadzenie, zgromadźcie starszych zgromadźcie dzieci i niemowlęta niech oblubienic wyjdzie ze swojej komnaty i oblubienica też i niech kapłani, którzy usługują Panu, płaczą pomiędzy przedsionkiem a ołtarzem. Więc i możesz kontynuować. Jest napisany kolektywny post Bożego Ludu. I te trzy grupy, które są wymienione, to są lidery. Kapłani, usługujący i starsi. W pewnym sensie ja wierzę, że jest to odpowiedzialność liderów Bożego Ludu, aby przejąć inicjatywę nauczyć ich ludzi i przygotować tych ludzi na to. Następnie mówi w wersecie 28 tego rozdziału i stanie się potem, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało. Wasi synowi, wasze córki prorokować będą, a wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także nasługi i służewnice wyleje mego ducha w owych dniach. Jest napisane, stanie się po tym, po czym. Właśnie. Myślę, że byłem w stanie z łaski Bożej pokazać Wam to, że Biblia ciągle pokazuje ten wzór. To nie jest wyjątek, to jest zasada. Myślę, że Bóg nie krzyczy do nas o tym, bo On chce ludzi, którzy są wrażliwi, którzy słyszą to, co On mówi. I w Księdze Objawienie jest napisane Jeżeli ktoś ma uszy, niech słucha Co Duch Bo Boży mówi do Kościoła Jeżeli dobrze słyszę Duch Boży mówi do Kościoła Wielkiej Brytanii Jest tylko jedna droga Jak możesz uniknąć Katastrofy, która przychodzi na ten naród I to jest przez zwrócenie się do Boga Z samym sercem poście, płaczuj, narzekaniu. Ja wierzę, że my będziemy musieli to zrobić, aż w Księdze Zachariasza mówi, jest czas, aby szukać Pana, aż On przyjdzie do Jego Sprawiedliwych. My nie ustalamy limitów czasowych. My mówimy, Panie, szukamy Cię, aż przyjdziesz. Wierzę, że o to Bóg nas prosi także wierzę, że mamy odpowiedzialności aby szukać Boga w poście, w płaczu za pośrednictwem o Izrael jest bardzo znaczące że soczewką światowego zainteresowania jest dzisiaj Bliski Wschód jest to wyznacznik tego jak blisko jesteśmy końca ponieważ tak mówi proroctwo i wierzę, że Izrael jest w ogromnym niebezpieczeństwie. Jest tylko jedna rzecz, która by mogła połączyć dzisiaj Arabów i to jest wojna przeciwko Izraelowi. Ale ja wierzę, że Bóg może pozwolił na to, co się stało i chcę Wam zasugerować, jak będziemy kończyć, że Największą nieosiągniętą Ewangelią, grupą ludzi na świecie, którzy chyba nigdy nie słyszeli Ewangelii, to są muzułmanie na Bliskim Wschodzie. I to są miliony ludzi. I oni otaczają Izrael. I to jest szatańska strategia, którą on przygotował przez te lata. I ja sam. Mam ogromną świadomość potrzeby yy, modlenia się muzułmanów. Gdy Kiedykolwiek była grupa ludzi w ciemności, to właśnie to są muzułmanie. Ja nie wierzę, żeby Islam kogokolwiek uczynił szczęśliwym przez 40 wieków, szczególnie kobiet. Jaki jest to wyrok urodzić się muzułmanką. Jak wy się czujecie w stosunku do tego? Ruth i ja, nasz, nasze pierwsze powołanie jest do Izraela, ale Bóg dał nam autentyczne poczucie odpowiedzialności za muzułmanów. I ja się modlę, aby Bóg coś uczynił, aby rozproszyć te żelazne siły islamu. Nie możesz tam ewangelizować. Ewangelia nie wchodzi tam, ale jest tam teraz tysiące amerykańskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie. Nie ma pozwolenia, aby przesyłać Biblię do Arabii Saudyjskiej. Jest tam fanatyczna opozycja islamska na Ewangelię. Jest to coś, co, z czego bardzo mało ludzi zdaje sobie sprawę. Bardzo mało muzułmanów nawróciło się w Afganistanie i większość z nich zostało zabitych. To też stało się w tym kraju i innych. Każdy muzułmanin, który nawraca się do Jezusa, jest to sekretny obowiązek członków rodziny, aby go zabić, takiego człowieka. Jak możemy przełamać to? Tylko Bóg może to przełamać. I wierzę, że On to uczyni Ponieważ to proroctwo, które przeczytałem Mówi, ja wyleję mego ducha Na wszelkie ciało I kiedy jestem zniechęcony Mówię sobie, Panie, muzułmanie Są też wszelkim ciałem I Ty wylejesz na nich swojego ducha Jeżeli my jesteśmy powołani do stawiennictwa To my musimy modlić się i pościć Zwrócić nasze oblicze do Boga w modlitwie przede wszystkim o nasz własny naród, a po drugie w modlitwie o Żydów i ludzi z Bliskiego Wschodu. I mówię jedno, przełamanie w tym obszarze przemieni oblicze ziemi. Znajdziemy siebie w zupełnie innej sytuacji, jeżeli ta, ten arogancki książę islamu zostaje, zostanie upokorzony przez, poprzez modlitwę Bożych ludzi przed Jezusem. Więc przeczytam Wam, może powiedzieć, można powiedzieć, praktyczny program. Wierzę, że przyszedł czas, aby brać Boga bardzo poważnie. Także naszą sytuację bardzo poważnie I szczególnie dla liderów chrześcijańskich Powołanych do Wzywania Bożych ludzi, aby szukali go W modlitwie Poście I upokorzeniu się Chcę poprosić Kena, żeby teraz przejął y, Przywództwo, powiedziałem wszystko, co Bóg chciał, abym powiedział